Główna teza mojego wystąpienia jest następująca. Otóż uważam, że istnienie wspólnych, dostępnych dla wszystkich zasobów wiedzy pozwala na rozwój społeczeństwa, wyrównuje różnice i przyczynia się do kreatywności i tylko dzięki swobodnej komunikacji internetowej i wolnym licencjom udało się wytworzyć wielkie, kolektywne osiągnięcia, takie jak Wikipedia i GNU Linux. Istotna była również niekomercyjność tych przedsięwzięć, a przynajmniej gwarancja bezpłatnego dostępu do kodu lub do treści, bo oba wytwory można komercjalizować z zachowaniem określonych zasad. Pierwsza sprawa, która mnie interesuje, to hakerzy. Kim są hakerzy? Wyjaśnienie, wbrew pozorom, nie jest takie proste, ponieważ w głównych mediach dominuje określenie hakerów jako internetowych przestępców, cyberwłamywaczy, piratów i tym podobne określenia. Tak naprawdę hakerzy to społeczność, która wytworzyła się w ośrodkach uniwersyteckich, ośrodkach badawczych, wśród ludzi, którzy mieli dostęp do komputerów i za pomocą sieci, wczesnych sieci komputerowych, które sami też niejednokrotnie budowali, mogli się komunikować, mogli razem współpracować. Cech charakterystycznych charakterystyczne hakerskiej kultury to specyficzne środowisko pracy, oparte na sieciach komputerowych, komputerowym sprzęcie, zapośredniczenie komunikacyjne, ale niekoniecznie oczywiście. Tryb pracy, czyli praca właściwie w trybie ciągłym, bez specjalnego podziału na godziny pracy. Nastawienie na usprawnianie, ulepszanie, tworzenie kolejnych wersji produktów, oprogramowania. Produkt zawsze w fazie rozwoju, co koresponduje m.in. z hipertekstem wykorzystywanym w obecnej sieci komputerowej i hasłem uczenia się przez całe życie. Wśród hakerów wyłaniały się również autorytety. Na, za na zasadzie, czy na podstawie wkładu, jaki wniesiono do, do społeczności, darów dla społeczności, z których użytkownicy, członkowie danych społeczności mogli korzystać. Można powiedzieć, że kultura hakerska to jest kultura edukacyjnego daru. Każdy ma świadomość, że podarunek dla społeczności się zwróci. Świadomość, że społeczność daje swój dotychczasowy dorobek, tak żeby konkretne osoby mogły go rozwijać. Widać tutaj przekonanie, że potencjalnie każdy może coś usprawnić z zyskiem dla całej społeczności. Istotna była również wolność tworzenia i współpraca w ramach społeczności na bazie dostępnej, publicznej, w pewnym sensie wiedzy wytwarzanej przez społeczność. Istotną postacią, jeśli mówi się o hakerach, jest Richard Stallman. To jest właściwie w tej chwili już ikona ruchu hakerskiego. Był hakerem na MIT, popularnej, znanej, i uznanej Politechnice amerykańskiej. To był człowiek, który zbuntował się przeciwko kilku rzeczom i zdecydował, że sam zajmie się produkcją oprogramowania, które byłoby, spełniałoby kryteria, które są zgodne z duchem hakerskim. Między innymi zamknięcie kodu Unixa, wykorzystywanego wówczas często przez hakerów oprogramowania, a także pewien inc incydent z drukarką, kiedy Stallman dowiedział się, że nie może usprawnić oprogramowania, które sterowało drukarką, w związku z czym nie może jej ulepszyć, co było było dla niego ogromnym zdziwieniem, a także odchodzenie hakerów do pracy w korporacjach, czy też zakładanie firm, które zaczęły traktować oprogramowanie jako dochodowy produkt. To wszystko spowodowało, że Starman odszedł z uczelni i założył fundację wolnego oprogramowania. Marzył o stworzeniu systemu operacyjnego, który byłby podobny do Unixa, ale nie byłby Unixem, byłby systemem wolnym. Nazwa tego systemu to GNU. Jest to akronim od słów GNU's not Unix, czyli GNU nie jest e, Unixem. Święcił się budowie wolnego systemu operacyjnego, ale nie zapomniał o tym, żeby zabezpieczyć ten system od strony prawnej. W związku z czym wspólnie z prawnikami wypracował licencję GNU GPL, to jest powszechna licencja publiczna GNU, która dawała, czy zabezpieczała kilka wolności zarówno dla twórców, jak i użytkowników oprogramowania. Wolności były cztery, a właściwie trzy, plus wolność 0. Wolność 0 pozwalała na uruchamianie programu w dowolnym celu. Wolność pierwsza pozwalała analizować jak program działa i dostosowywać go do swoich potrzeb. Kolejna pozwalała rozpowszechniać niezmodyfikowaną kopię programu. I ostatnia dawała wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu mogła z nich skorzystać cała społeczność. Dodatkowo pojawiło się zastrzeżenie, że jeżeli program nie gwarantuje użytkownikom chociaż jednej z powyższych wolności, wówczas według Fundacji Wolnego Oprogramowania nie może być uznany za wolne oprogramowanie. Przełomem pewnym w hakerskiej kulturze czy w restauracji tej kultury, ożywieniu hakerskich wartości i rozpowszechnieniu ich na społeczności, które nie były początkowo związane z hakerami, był dalszy rozwój systemu Starmana. Starmanowi nie udało się skończyć systemu, stworzył szereg programów, które miały być podstawą funkcjonowania nowego systemu operacyjnego, ale brakowało jednej rzeczy. Tą rzecz, czy ten wytwór, ten program stworzył młody student z Finlandii. Nazywał się Linus Torvalds. Początkowo twierdził, że tworzy hobbystyczny system operacyjny. Opublikował go jednak na wolnej licencji, GNU-GPL, przez co jego program, określany jako jądro systemu, był kompatybilny z innymi programami wytworzonymi przez Talmana i jego zespół, w związku z czym udało się stworzyć pełny system operacyjny, określany przez wolników ruchu GNU systemem GNU Linux, natomiast przez fanów samego Torwalsa i Linuxa po prostu jako Linux. Druga sprawa, która mnie interesuje to wolna kultura. Hakerskie wolności stały się inspiracją dla twórców z innych obszarów kultury, w momencie kiedy rozpowszechniał się dostęp do komputerów i oprogramowania, które pozwalało na obróbkę treści. Wszystko to działo się w kontekście odradzania się, może po prostu wzrastania w siłę kultury y, remiksu, która rozwijała się już w latach 70 w oparciu o kulturę DJ-ską, kulturę klubową, a tak naprawdę ma korzenie sięgające tysięcy lat przed powstanie prawa autorskiego. Nie będę wyjaśniał dokładnie, czym jest prawo autorskie. W każdym razie jest ono dość mocno restrykcyjne i na pewno bardziej restrykcyjne niż kiedyś, kiedy chronione były te utwory tylko te, które są zarejestrowane. Później stopniowo okres automatycznej ochrony, czy wprowadzona automatyczną ochrona, a później jej okres zaczął się wydłużać. Przykładem może być przywoływany przez Kazu z Disneya, firmy, która rozwinęła się dzięki dostępowi do wielu tekstów kulturowych, a w tej chwili jest jednym z większych lobbystów za jeszcze bardziej restrykcyjnym prawem autorskim. Pojawiły się licencje wolne, nie tylko GNU, ale szeroki projekt Creative Commons, który jest właściwie miksem kilku możliwości, to od autora zależy czy zdecyduje się na użycie licencji, która pozwala na użytek komercyjny czy niekomercyjny, na przetwarzanie stworzonego utworu i na jego rozpowszechnianie. Nie będę tego tematu dalej rozwijał, można sprawdzić dokładnie czym jest Creative Commons, po coraz więcej użytkowników sieci korzysta z tego typu licencji. Można powiedzieć, że te licencje są pewnego rodzaju nakładką na prawo autorskie. Oddają decyzję autorowi co do tego w jakim zakresie chce rozpowszechniać czy oddawać społeczności swoje dzieło i autor określa zakres w jakim chce się z innymi podzielić swoim utworem. Wolna kultura zaczęła się rozwijać między innymi dlatego, że pojawiał się coraz szerszy dostęp do sieci, pojawiały się nowe możliwości komunikacyjne, ale również nowe możliwości przetwórstwa kulturowego i działał bardzo prosty napęd polegający na tym, że ludzie chcą tworzyć i tak naprawdę lubią dzielić się swoją twórczością. Trzeci wątek, na który chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę to piraci. Od pewnego czasu można powiedzieć, że każdy z nas jest przestępcą. Mówi się o nastoletnich zbrodniarzach z sypialni. Wskazuje się na to, że kopiowanie jest, kopiowaniem informacji z takim samym rodzajem, jak kradzież na przykład ze sklepu z płytami. Pojawia się wątek informacji traktowany jako ropa 21 wieku. Charakteryzuje się również piracką kulturę, jeśli tak można powiedzieć, hasłem bierz co chcesz, czyli piracka kultura dzielenia się. Z kolei z drugiej strony pojawia się piractwo jako ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa podtrzymywane m.in. przez twórców słynnej zatoki piratów. Dlaczego piraci? Termin piraci nie pojawił się tak naprawdę w ostatnich dziesięcioleciach. W popularnych filmach dotyczących prawa autorskiego można usłyszeć, że kiedyś funkcjonowało coś takiego jak piraci z żyznego półksiężyca, który otaczał Francję w XVI-XVII wieku, kiedy to drukarze, znajdując się poza granicami Francji, ale w jej pobliżu, drukowali książki ze spisu ksiąg zakazanych po to, żeby wiedzieć, że na pewno zyskają czytelników. Drukarnie były bardzo mobilne. Było to jednocześnie robienie biznesu i reagowanie na społeczne potrzeby. Wspomina się nawet o tym, że rewolucja francuska jest wynikiem dostępności do nieodpowiednich książek, które przyczyniły się do zyskania pewnej świadomości przez społeczeństwo i wyartykułowania swoich potrzeb. Być może piratyzacja, jeśli tak można powiedzieć, jest próbą zapobieżenia możliwościom nowej technologii. Było tak przy żyznym półksiężycu w przypadku druku. Być może jest tak i w tej chwili, kiedy system dystrybucji treści dopasowany jeszcze do świata sprzed rozwinięcia się sieci internetowej cały czas dominuje i chce zmienić czy zlikwidować wszelkie inne możliwości dystrybucji treści. Może warto się zastanowić, czy tym samym jest piractwo komercyjne, a na przykład piractwo nastolatków w sypialni. Moim zdaniem jest to pole pol dyskusji, którego w tej chwili nie będę rozwijał. W każdym razie, zarzutami o piractwo spotkały się m.in. polskie dzieci, które chciały, podobnie jak ich rówieśnicy z całego świata, rozbudowywać świat Harry'ego Pottera, bazując na stronach internetowych, tworząc uzupełnienie historii z powieści i z filmu, wcielając się w postaci, które otaczały Harego, czy nawet najważniejsze role z filmu i z książki. Była to próba kontynuowania świata z powieści i z filmu. Z drugiej strony pojawiała się właśnie próba kontrolowania fanowskich przeróbek i ograniczenia możliwości korzystania z, z treści, które zostały przedstawione w książce i w filmie. Piratyzacja druku kontrolująca dawne media odradza się obecnie w formie penalizacji twórczej zachowania charakterze niekomercyjnym. Fani popkultury i domorości producenci są traktowani jako współcześni wrogowie systemu. System czy przemysł medialny domaga się surowych kar dla tzw. piratów. Kary te miałyby odstraszać innych potencjalnych złoczyńców z jednoczesnym oświadczeniem, że nigdy piractwo nie zostanie zwalczone, ale dążenie jest takie, by było możliwie jak najtrudniejszą i niewdzięczną profesją. Pośrednictwo w kopiowaniu również traktowane jest, czy próbuje się je zaklasyfikować jako przestępstwo. Tutaj przykładem jest kazus szwedzkich piratów i serwisu The Pirate Bay. Co ciekawe, piraci są jednocześnie rosnącą siłę grupą polityczną, która ma epizod swój również w Polsce, przy czym o wiele bardziej marginalny. Natomiast w Szwecji udało się partii piratów wprowadzić swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Być może piractwo jest rzeczywiście formą obywatelskiego nieposłuszeństwa, przeciwko m.in. niewyjaśnianiu zasad działania prawa autorskiego. Organizuje się konferencję o konieczności ochrony własności intelektualnej. W podobny sposób próbuje walczyć o własność intelektualną Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z drugiej strony nie ma merytorycznej debaty o prawie autorskim, czyli de facto wyłącza się czynnik demokratyczny, oddolny z debaty o czymś, co dotyczy nas wszystkich. Prawo autorskie jako idea jest być może nadużywane. Kłamstwem jest na pewno określanie każdego kopiowania bez za kupu mianem piractwa nie informuje się o czymś takim jak dozwolony użytek osobisty pojawiały się płyty DVD z informacją o karach za każde kopiowanie bez zgody i nawet uniwersytety zakładają kagańce na kulturową wymianę Między innymi w Uniwersytecie Gdańskim jeśli korzysta się z sieci komputerowej w akademikach należy podpisać wniosek z informacją o tym, że korzystanie z sieci peer-to-peer -peer jest zakazane i może skutkować odłączenie od akademickiej sieci internetowej. Ostatnie hasło, którym chciałbym się zająć to robotnicy wiedzy. Tu jeszcze pociągnę przez moment wątek piracki. Otóż piracki, ale również hakerski. Z wielu stron padają ataki, że wymiana informacyjna czy zgoda na dzielenie się oprogramowaniem to pomysły komunistyczne lub socjalistyczne. Sam Bill Gates nazywał pomysły ruchu wolnego oprogramowania komunizmem, chociaż paradoksalnie wielu hakerów to libertarianizm Którzy tłumaczą, że wolny i równy dostęp między do kodu oprogramowania daje podstawy do prawdziwie wolnego rynku konkurencji. W internecie swego czasu popularny był film w roli głównej Bush i Blair, znani politycy. Film pokazywał wielką miłość pomiędzy tymi dwoma politycznymi partnerami. Lawrence Lessing skomentował to następująco, że ten film pokazuje moc twórczą, jaką posiada każdy, czy może mieć każdy, kto posiada komputer za 1500 dolarów. Prawdopodobnie teraz wystarczyłoby komputer komputer o wiele, wiele tańszy. Co do robotników wiedzy pojawia się pewien paradoks, otóż pracując w sferze informacyjnej, wytwarzając informacje, funkcjonujemy coraz częściej jako hakerzy, chociaż wytwarzane informacje i wiedza niekoniecznie są naszą. Własnością nie możemy zdecydować o tym, że chcemy się podzielić tymi informacjami ze społecznością. Również wytwory, które dawniej po pewnym czasie wracały do społeczeństwa, dzisiaj wracają coraz później z racji wydłużania okresu obowiązywania prawa autorskiego. Drugie ujęcie tego tematu. Dzięki dostępności narzędzi i wolnym licencjom, każdy z nas może być robotnikiem, który bierze udział w budowie nowej kultury wolności i dzielenia się. Amatorzy, wykonujący niejednokrotnie profesjonalną pracę, ale bez bezpośredniego wynagrodzenia, budują alternatywne źródła wiedzy i interfejsy pozwalające korzystać z globalnych informacji. Można tutaj jako przykłady wskazać raz jeszcze Wikipedię i system operacyjny GNU/Linux. Z jednej strony, jesteśmy robotnikiem robotnikami wiedzy, bo wytwarzamy treści, które nie są nasze, nie tylko w korporacjach, również np. w uniwersytecie, ponieważ wiedza nie wraca do wszystkich zainteresowanych, chociaż jej wytwarzanie opłacane jest z publicznych pieniędzy. Jako robotnicy, których pozbawia się własności wytworów, możemy budować alternatywną kulturę robotniczą, korzystając z bogactwa sieciowej komunikacji. Obok wielkich mediów, korzystać z nakładek prawnych, które albo blokują możliwość wykorzystania naszych wytworów komercyjnie, albo nakazują publiczności ich przetwory na tej samej licencji, albo możemy działając co prawda nielegalnie wskazywać decydentom, że sieć to my i pewne rzeczy, które nie przystają do świata sieci warto zmienić. Zdaję sobie sprawę, że przedstawione w tym krótkim nagraniu tematy, przedstawione tezy, z jednej strony, czy częściowo są w pewnej formie opisowej, częściowo w pewnej formie przedstawienia wyidealizowanej rzeczywistości i nawoływania do walki. Zatem można powiedzieć, że ten materiał nie jest do końca ze sobą polepiony. Można powiedzieć, że są to tylko sample, wycinki, fragmenty pewnych obszarów, które uznałem za interesujące, które warto ze sobą zestawić, ale które niekoniecznie odpowiednio są opisane, nie do końca jasne są wyjaśnienia dlaczego zostały ze sobą powiązane. Być może słuchacze będą chcieli sami zająć się połączeniem tych wątków, podsumowaniem, a ja tylko mam nadzieję, że udało mi się zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które choć są omówione jeszcze lepiej, i dokładniej i bardziej precyzyjnie niż ja to zrobiłem, to warto o nich wspominać zwłaszcza w kontekście ograniczania swobodnego, kulturalnego rozwoju. Żeby ułatwić słuchaczom zastanawianie się nad tematami, które poruszyłem w tym nagraniu, chciałbym podać kilka haseł do dyskusji. Czy kradzież z Empiku to coś identycznego jak skopiowanie płyty od kolegi i koleżanki? Czy wielkie idee mogłyby się szerzyć, gdyby natchnieni prorocy i wizjonerzy jedynie sprzedawali drogie książki z własnymi poglądami, z zakazem powielania bez ich zgody? Czemu niektórzy panicznie boją się projektu Google Books dzięki któremu moglibyśmy mieć dość tani po spełnięciem kosztów druku, papieru i kolportażu oraz kosztów pośredników dostęp do milionów książek z całego świata. Na te pytania możecie spróbować odpowiedzieć sami. W materiale wykorzystano utwór zespołu Silence, opublikowany na licencji Free Art Life.